Rock and Roll, historia powszechna. Historia świata od narodzin Rock and rock'n'roll. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Mec. Rok 1975. Domu na Stegnach, wita przybyłych gości i pierwszych lokatorów, prezes Stołecznego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej, Zygmunt Kaczyński. Będzie oddane za chwilę do użytku milionowe mieszkanie spółdzielcze wybudowane w Polsce Ludowej. Mieszkanie milionowe zostało przydzielone szodującemu walcownikowi Huty Warszawa, towarzyszowi Leszkowi Urbanowi. do da lightning very very frightening me galileo jestem strasznie szczęśliwy i cieszę się, że właśnie ja dostałem to milionowe mieszkanie no coś mi się wydaje, że mieszkanie jest piękne U nas jest rodzinne, to mi weszło mocno w krew, że starość to pójdę to blu. Mój dziadek miał lat 120, a uprawiał sport, boisko i góry, i kor, na cześć młodości wszyscy razem. Bipuram, bipuram, bipuram, bipuram. Wieszcie temu, że są krótkie, młode dnie. Tak Adolf Dymsza nie żyje. Miał 75 lat. Po dwóch filmach z roku 1935 Dodek na froncie i Antek Policmeister wiadomości literackie pisały. Czyż nie jest cudem, że na polskiej komedii można się śmiać głośno, często bez zażenowania i przykrego uczucia wewnętrznego upadku? Ten cud sprawia przede wszystkim Adolf Dymsza. Jego groteskowość jest już właściwie z wyższego wymiaru. Wymiaru czystego, najrozkoszniejszego absurdu, w którym rzeczy nabierają głębokiego sensu i właśnie dlatego, że są absolutnie bezsensowne. Zresztą tutaj mówiąc o Dymszy, to też warto chyba powiedzieć, że Dymsza nie jest prawdziwym nazwiskiem jego, ponieważ Dymsza nazywał się naprawdę Adolf Bagiński. Ale kiedy występował w Teatrzyku Miraż, jeszcze za dawnych, dawnych lat, po prostu powiedziano mu, że musi sobie wynaleźć jakiś pseudonim. On długo myślał, niczego nie mógł wymyśleć i w końcu kiedyś przeglądając kalendarz pisma Kurier Poranny natrafił na jakąś notatkę, w której występował poseł do Dumy Carskiej, Leopold Dymsza. Ja nie wiem, to ta rzecz jest niemożliwa. Mnie nie bywa, Z niczego możesz zrobić beczkę piwa, jak olej w głowie masz. Należy znaleźć tylko drink, to znaczy, jak podejść, zahaczyć, na oko się wydaje wykluczone. Tak, że już stracony czas o, nie siuk, nie ty. Proszę zauważyć i zrobione wynik. Jeściu, i raz i dwa. Rock Historia powszechna. To się zdarzyło na Nowojorskiej Piątej Alei. Rolling Stones jechali na odkrytej przyczepie ciągniętej przez ciężarówkę, która wyjechała jakby znikąd. Na przyczepie Mick Jagger w pełnej krasie. On śpiewał Brown Sugar, a ludzie szaleli. Rolling Stonesi rozpoczynają nowe światowe tournée. Ma to być największa trasa koncertowa w historii zespołu. Stonsi będą grać na scenie w kształcie koła. Mówi się też, że ta trasa będzie ich ostatnią. Charlie Watts. Nie znoszę tras koncertowych. Naprawdę? No tak, to takie trochę śmieszne uczucie, takie połączenie miłości i nienawiści. Uwielbiam koncerty, choć po jakimś czasie staje się to, no wiesz. Uwielbiam grać, ale nienawidzę tego, że te wszystkie osoby, które przychodzą na koncert mają jakieś oczekiwania. Nie cierpię czegoś takiego, a poza tym nienawidzę spania w hotelach. Nigdy tego nie robiłem. 1975. Czerwoni Khmerzy atakują stolicę Kambodży Phnom Penh. Próbują też zablokować rzekę Mekong, którą do miasta trafia zaopatrzenie. Stoję na brzegu Mekongu i patrzę, jak robotnicy rozładowują ostatni statek z zaopatrzeniem dla Phnom Penh. Statek przedarł się przez blokadę kambodżańskich komunistów, którzy kontrolują oba brzegi rzeki. szczęścia miały inne łodzie, które poszły na dno. Try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice. Irlandzka Armia Republikańska ogłasza zawieszenie broni. W ostatnim czasie, zarówno w Irlandii Północnej, jak i Wielkiej Brytanii, było wiele zamachów terrorystycznych. W zeszłym roku w Birmingham wysadzono w powietrze dwa bary, zginęło 17 osób. Niewątpliwie po Birmingham nastąpił przełom. IRA powinna wiedzieć, że w kampanii przemocy nie ma już poparcia mieszkańców Irlandii Północnej. Andrzej Wajda kręci Ziemię Obiecaną. Film będzie kandydował później do Oscara. Po prostu chciałem zrobić film popularny. Wydaje mi się, że to opowiadanie o Łodzi bardzo się do tego nadało. Ciebie na cisza. Gdzie jest klaps? Gdzie robicie klaps? Laty z że się nie przewidzia. Nie ma klaps, nie ma klaps, nie ma, nie ma. klaps, nie Nie no, słuchajcie, ja zwariowałem, czy to jest normalne zupełnie? Zapalajcie dym na placu, zapalajcie dym na placu, na fabrykę. Zapalajcie ogień, najpierw w głębi, Heniu. Możemy podpalić Jacka. Popalcie go, uwaga, Palicie! kamera, biegnij. Za mało, za mało dymu. Panie Jacku! Panie Jacku, niech pan podniesie rękę. No, fajnie. Zgaszony. Śniło mi się, no. że byłem, rozumiesz, w Krakowie. I nagle sobie myślę, cholera, pociąg odszedł. Odszedł pociąg i stoję na ulicy i nagle, bung! znalazłem się pod spatyt w Warszawie. Zwróć uwagę nawet z nie znaleźcie w no... domu w łóżku, tylko od razu no no. Nie pozwól mu się ładować. Panie Jurku, to jest dobrze? Nie film robię jak mogę na Rock historia powszechna. USA sąd skazuje na więzienie czterech doradców prezydenta Nixona, którzy utrudniali śledztwo w sprawie afery Watergate. W zeszłym roku w związku z tą aferą Richard Nixon ustąpił ze stanowiska. Tu panuje opinia, że sprawiedliwości stało się zadość. Wyrok jest sprawiedliwy, oskarżenie zostało udowodnione. Nawet ludzie na najwyższych stanowiskach w tym kraju zostaną ukarani, jeżeli popełnią przestępstwo. Wśród czterech skazanych jest szef sztabu prezydenta Nixona Haldeman. Jest tylko jedna osoba na świecie, która z całą pewnością może zaświadczyć o mojej winie lub niewinności. Prawnie i moralnie jestem zupełnie niewinny. One of these Da Nang, drugie co do wielkości miasto w Wietnamie, wpada w ręce wojsk północno Dla Wietnamu Południowego to prawdziwa katastrofa. Z tego co widziałem podczas upadku Da Nang, mogę stwierdzić, że miasto zostało podane żołnierzom północno na tacy. Uporządkowany odwrót żołnierzy południowo-vietnamskich z City do Da Nang zmienił się w paniczną ucieczkę. Panika przeniosła się na mieszkańców Danangi i pół miliona uchodźców, którzy schronili się w mieście. Miasto zaroiło się od maroderów, rozpoczęły się grabieże, bezprawie, policja znikła. Wszyscy myśleli tylko o ucieczce. Rod Stewart To pierwszy album, który nagrałem bez Ronniego Wooda Nawet kiedy grałem z Jeffem Beckiem, Ronnie grał na basie Na wszystkich płytach zespołu The Faces grał na gitarze, czasami na basie On grał na wszystkich moich płytach, więc to dla mnie prawdziwy przełom Solowy album Roda Stewarta, Atlantic Crossing, wywołuje plotki o rozpadzie grupy The Faces Po tym jak Rod Stewart zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, a Ronnie Wood przeniósł się do Rolling Stonesów Wszyscy chcą wiedzieć, czy to oznacza koniec zespołu Będziemy nadal grali jako zespół, a oprócz tego będziemy grali solowo. Nie wiem skąd te pogłoski o rozpadzie. Powtarza je już dużo ludzi. To jest jak lawina, zaczęło się od jednego artykułu. Oczywiście, w tym tygodniu okazał się jeszcze jeden artykuł. Jeszcze go nie czytaliśmy. Którego nie czytaliście i który mówi o tym, że Rod Stewart trzyma się na uboczu i pomiędzy nim a zespołem jest rozłam. To taki rozłam jak w przypadku Chucka No właśnie, też to miałem powiedzieć. Że on po prostu mieszka w Ameryce. Tak, to wszystko. Zdrowie nieobecnych. W przypadku Danang komunistyczne wojska zbliżają się do Saigonu, stolicy Wietnamu Południowego. Stany Zjednoczone zorganizowały ewakuację swoich żołnierzy i cywilów. Wielu Wietnamczyków z południa próbuje uciec razem z Amerykanami. Tu kłębi się tłum ludzi. Wszyscy próbują wejść do samolotu. Nie możemy nawet wysadzić tych, którzy chcą wysiąść. Zatrzymanie tego morza ludzi jest niemożliwe. Samolot rusza z otwartymi drzwiami ludźmi na schodkach. Startujemy. Ludzie spadają. Mamy około 6 pasażerów na pokładzie. Około 12 osób biegnie obok nas i próbuje wdrapać się na schody. Czekamy już tylko na jeden komunikat z Wietnamu Południowego, na komunikat o kapitulacji. Taki komunikat może nadejść w każdej chwili. Rząd w Saigonie jest podobno gotów do podpisania kapitulacji na każdych warunkach. Dzień dobry państwu. Niecałe pół godziny temu władze Republiki Wietnamu Południowego podpisały bezwarunkową kapitulację przed siłami Wietkongu. Prezydent Duong Van Min przemówił do narodu. Powiedział, jesteśmy tu po to, aby przekazać władzę Wietkongowi i uniknąć rozlewu krwi. Potem prezydent Min rozkazał żołnierzom południowo-wietnamskim przerwać ogień i pozostać na swoich stanowiskach. Wszyscy się spodziewają, że to koniec 35-letniej wojny w Wietnamie. Majowe święto Czerwienio i bielą rozkwitły ulice miast, osiedli i wiosek W gorących promieniach, nareszcie wiosennego słońca Przechodziły przed trybunami honorowymi rozśpiewane, radosne, pierwszomajowe pochody. Niech się święci 1 maja! Głosiły różnokolorowe transparenty niesione przez manifestantów w różnych zakątkach kraju. Budujemy naszą socjalistyczną ojczyznę, Polskę Ludową. Kraj sprawiedliwy, światły i zasobny, liczący się w świecie. Mamy powody! aby myśleć z dumą o wielkiej pracy, jaką wykonaliśmy. Z wiarą i pewnością patrzymy w przyszłość naszego kraju i narodu. W Nowym Jorku światowa premiera filmu Tommy, nakręconego na podstawie rokopery opery zespołu The Who. Na premierze byli wszyscy związani z muzyką, telewizją, teatrem i filmem. Przyszli oczywiście aktorzy grający w filmie. Anne Margaret była w zielonej i zdobionej cekinami bardzo obcisłej sukni. Teraz wierzę w to, co widziałem na ekranie. Anne Margaret to jedno z najpiękniejszych ciał na świecie. W filmie grają m.in. Elton John i Tina Turner. Reżyserował Ken Russell. W roli głównej występuje Roger Daltrey. Gdyby Ken Russell nie nakręcił tego filmu, nikt by tego nie zrobił. On patrzy w taki abstrakcyjny, jednocześnie realistyczny sposób. Tylko taki facet mógł zrobić to niego. Ten film równie dobrze sprzeda się za 10, 20, 30, 40 albo 50 lat. No i Golas. O, Golas. Po boisku biegnie jakiś nagus. Kiepsko zbudowany. To mężczyzna. Chyba już sobie dzisiaj nie poogląda krykieta. <gry> Teraz podrywają się policjanci. Golasa zauważyli też operatorzy kamer telewizyjnych. Chwycił go jakiś jasnowłosy funkcjonariusz. To może być ostatni publiczny występ owego Nagusa. Ostatni, ale jakże wspaniały. Teraz go odprowadzają. Finałowa prezentacja przed ośmioma tysiącami widzów. Niektórzy z nich pewnie nigdy czegoś takiego nie widzieli. You sexy thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? How did you know I needed you so badly? How? So thank, so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you suck the pain. Na drugim festiwalu polskich filmów fabularnych główną nagrodę zdobywają Noce i Dnie według Marii Dąbrowskiej w reżyserii Jerzego Antczaka. W katastrofie lotniczej nad Damaszkiem ginie znany reżyser Konrad Sfinarski. Do historii przeszła jego inscenizacja dziadów Adama Mickiewicza. W Stanach Zjednoczonych skonstruowano pierwszy komputer osobisty. Twórca radzieckiej bomby atomowej, a obecnie dysydent Andrzej Sacharow otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla. W Niemczech rozpoczyna się proces terrorystów z frakcji Czerwonej Armii. Jej członkowie zostali oskarżeni o popełnienie pięciu morderstw i ponad 70 prób popełnienia morderstwa. Premier Indii, pani Indira Gandhi, zostaje uznana za winną popełnienia oszustwa wyborczego podczas kampanii w roku 1971. Rząd pani Gandhi ogłasza stan wyjątkowy. Opozycja próbuje zmusić panią premier do rezygnacji. W Chinach archeolodzy natrafiają na terrakotową armię składającą się z kilku tysięcy wojowników. Terakotowe figurki sprzed dwóch tysięcy lat są naturalnej wielkości i szczegą grobowca pierwszego cesarza Chin. Były cesarz Etiopii, Haile Selassie, zamordowany. Zabójstwo zlecili członkowie hunty wojskowej, którzy w zeszłym roku obalili imperatora. Haile Selassie rządził Etiopią przez prawie 60 lat. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Gerald Ford, wychodzi cało z dwóch zamachów na swoje życie. I saw... Zobaczyłem dłonia, w tej dłoni była broń. Potem, prawie w tym samym czasie, zobaczyłem reakcję agentów mojej ochrony. Była szybka i skuteczna. Zamachowcami były kobiety. Jedna z nich została zidentyfikowana jako zwolennica Charlesa Mansona, skazanego na więzienie za zabójstwo Sharon Tate, aktorki i żony Romana Polańskiego. Just she took his ring, took his babies It took him minutes, took her nowhere Never knows she'd have taken enough of All night She wants a young American Young American, young American She wants the young American All night But she wants a young Izrael i Egipt osiągają przejściowe porozumienie w sprawie wycofania wojsk izraelskich z półwyspu Synaj. Tel Awi zgodził się opuścić okupowane ziemie, natomiast Kair zobowiązał się do zachowania pokoju przez co najmniej 3 lata. Umowę pomógł wynegocjować amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger. Porozumienie, które dzisiaj osiągnęliśmy, to punkt zwrotny w konflikcie arabsko-izraelskim. Zawsze powinniśmy zmierzać w stronę pokojowego rozwiązania. Myślę, że to ważny punkt zwrotny w historii tego konfliktu. Wojna domowa w Libanie rozrywa ten kraj na strzępy. Walczący o kontrolę nad Bejrutem chrześcijanie i muzułmanie zamienili stolicę Libanu w pole bitwy. Leżę pod murem w dzielnicy falangistów w Carantinie Kilka metrów od za zaworkami z piaskiem bojowników falangi Strzelają do nas z budynków oddalonych o zaledwie 50 metrów Jak zapewne słyszycie, z naszej strony też padają strzały Falangiści mówią jednak, że musimy się wycofać Tutaj jest zbyt niebezpiecznie Kilka chwil temu bardzo blisko wybuchły dwa pociski moździerzowe jeżeli ucieczka będzie wyglądać tak samo jak podejście pod te worki z piaskiem To czeka nas slalom po ulicach, skoki przez mury i nadzieja, że nic złego się nie stanie A jeśli chodzi o zawieszenie broni, to doniesienia z przedmiś świadczą o tym, że z zawieszenia nici Tutaj nastawienie jest bardzo bojowe Nikt nie chce złożyć broni, jeżeli nie zrobi tego druga strona Jednym słowem ktoś musi zacząć, nie wydaje się jednak, żeby doszło do tego szybko Happened. dlaczego dwa lata temu rozstał się z wymyślonym przez siebie bohaterem, którego nazwał Ziggy Stardust. W pewnym momencie się zagubiłem. Nie wiedziałem już, czy to ja wymyślam postaci, czy to postaci wymyśliły mnie, czy też wszyscy jesteśmy jedną postacią. To był tylko eksperyment, a rozrósł się do granic ostateczności. Zigi przyćmił wszystko inne. Kończył jednak przegrał. Umarł. Nowy image i brzmienie Davida Bowie znalazło swój wyraz w albumie Young Americans i hitowej w Ameryce piosence nagranej razem z Johnem Lennonem. Utwór nazywa się Fame. 75 Najmłodszy laureat. Przeżyjmy jeszcze raz tę chwilę. Minęła północ, a napięcie w kuluarach Narodowej Filharmonii sięga już Zenitu. Wreszcie dyrektor Wiktor Weinbaum ogłasza. Jury 9 międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina na posiedzeniu końcowym przyznało następujące nagrody i wyróżnienia. Pierwszą nagrodę w wysokości 60 tysięcy złotych i złoty medal panu Krystianowi Zimmermanowi. No, tego nie potrzeba komentować. Proszę Państwa, po 20 latach Polak znów wygrał konkurs Chopinowski. Radość dla wszystkich wielka! W roku 55 Adam Harasiewicz zrobił nam wszystkim taką miłą niespodziankę. Dzisiaj młodziutki Christian Zimmerman. To następny! Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki, Gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć. Na piecu gdzieś Mieszkają plotki Wychodzą na świat Gdy chce się pić Niewiele im trzeba Żywią się nami Szczęśliwą miłością Płaczem i snem Zwyczajnie Przychodzą drzwiami, Pośpieszne jak dym i lotne jak dzień. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu druga, no Baju, baju, baju, baju, baju, baju dzień Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju w dzień Gdzie wdowa do wdówki mówi kochana Gdzie kot w rękawiczka czeka na mnie. Każdy ptak zna swego Pana, tam wiedzą co jesz, co pijesz, gdzie śpisz, Gdy noc na miasteczko spada jak sowa, ratają się ręce taki życa obal. By żaden zły Strop. Nadpodziw dobrze pamiętał przebieg wielkiej akcji. Potrafił sypać na wyrywki datami i godzinami zdarzeń, liczbą schwytanych w każdym dniu i zabitych Żydów, danymi o stanie personalnym niemieckich oddziałów itp. W zakresie spraw getta miał pamięć fenomenalną. Zmarł Kazimierz Moczarski, autor słynnych rozmów z Katem. Moczarski był żołnierz AK, został przez komunistyczne władze zamknięty w więzieniu w jednej celi z byłym dowódcą SS w Warszawie i likwidatorem warszawskiego getta, Jurgenem Stropem. Otóż rozpoczęliśmy akcję z opóźnieniem. Nie o godzinie 10, jak nakazałem, ale o 10.45. Część grenadierów pancernych SS nie zjawiła się na czas. Solidnie wymyślałem oficerów. Potem puściłem w getto, jak poprzedniego dnia, siedem oddziałów szturmowych po siedemdziesięciu ludzi plus oficer. Ładna sfora szylkę znów się włącza. 497 Brytanów o ile znam tabliczkę mnożenia. Rock and roll historia powszechna. Rekin zbliżał się coraz bardziej, cichy jak cień Hopper cofnął się Głowa rekina była teraz około metra od klatki Nagle ryba skręciła i przepłynęła Hopperowi prosto przed nosem To była prezentacja Najpierw Hoppera minęły ogromne nożdża Potem wielkie, szeroko uśmiechnięte Uzbrojone w trójkątne zębiska szczęki W końcu Hopper zobaczył czarne, bezdenne, świdrujące go oka na ekrany kin wchodzą szczęki, w reżyserii Stevena Spielberga. Film nakręcony na podstawie książki Petera Benchleya. Lata temu, kiedy zacząłem studiować, rekiny zafascynowała mnie ich prymitywna natura. One się praktycznie nie zmieniły od 30 milionów lat. Te zwierzęta nie musiały ewoluować, mogły pozostawać prymitywne i tak doskonałe. Zawsze robiły to, co chciały. To znaczy jadły i pływały. W tej doskonałości jest też nieustanna groźba. Człowiek postanowił wtargnąć na terytorium rekinów i powinien się liczyć z tym, że od czasu do czasu rekiny urządzą sobie ludzką ucztę. Hiszpański dyktator generała Franco nie żyje. Hiszpanią rządził przez 36 lat. Teraz władza przechodzi w ręce księcia Juana Carlosa, którego na swojego następcę wybrał sam Franco. Obserwatorzy zastanawiają się, czy książę przyjmie bardziej liberalną linię niż stalowe rządy generała. Pod rządami Franco Hiszpania przeżyła okres władzy absolutnej, jakiej wcześniej nie zaznała, nawet z od czasów Austriaków czy Burbonów. Czy sądzi pan, że Hiszpanie zdołają zbudować demokrację? Hiszpanie żyli pod całkiem demokratycznymi rządami w XIV i XV wieku. Nie ma powodu, żeby nie zdołali zbudować demokracji teraz, kiedy historia dała im taką szansę. Zmiana władzy w Hiszpanii wywołała reakcję za granicą. W Afryce Północnej 350 tysięcy Marokańczyków. Odpowiedziało na wezwanie króla Hassana i wkroczyło na terytorium Sahary Hiszpańskiej. Jak co dzień ludzie tańczą i śpiewają na ulicach w całym Maroku. Król rozkazał swoim poddanym, aby weszli na terytorium Sahary Hiszpańskiej. Na ten rozkaz odpowiedziały tysiące. Po 40 ciężarówkach razem z rybami, chlebem i zapasami wody, w upale i zaduchu wyruszyli w podróż do granicy przez szalające burze piaskowe i oślepiające słońce. Jeden z uczestników marszu wyjaśnia, dlaczego tak zależy mu na Saharze Hiszpańskiej. Bo ona należy do Maroka, zawsze była jego częścią. Dlatego nie ma dwóch zdań. To część Sahary, która należy do nas. To sprawa ludzka. Nas, Marokańczyków, nie obchodzi gospodarka. 1975 Piękna jest zawsze Warszawa Stolica naszego kraju Ale od trzech dni przybyły jej nowe obiekty Jeszcze bardziej ją piększające Wspólnym wysiłkiem nas wszystkich powstał dworze centralny i kolejny odcinek kończący budowę Wisłostrady. Właśnie w piątek oba te obiekty rozpoczęły służbę dla miasta i jego gości z całego kraju. Głos ma nasz reporter. Zegary wskazują punktualnie godzinę dziesiątą. Spoglądam w ekrany monitorów. W tej właśnie chwili na teren dworca przybywa kierownictwo partii i rządu z pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem, przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim i prezesem Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Piotrem Jaroszewiczem. Przybyłych witają kierownik budowy dworca, inżynier Włodzimierz Zdziarski, magister inżynier architekt Arseniusz Romanowicz, główny projektant dworca oraz... Inżynier Zajączkowski, dyrektor budowy tras komunikacyjnych. Spoglądam na elegancką sylwetkę dworca, leśniące marmury, monitory telewizyjne, elektroniczną informację o ruchu pociągów, bezszelestnie szczunące ruchome schody. Proszę przyjąć meldunek od wszystkich budowniczych o zakończeniu budowy warszawskiego dworca centralnego wraz z węzłem komunikacyjnym o 33 miesiące przed terminem. Jest to nasz wkład... W ogólnonarodowy dorobek w realizacji polityki partii. Niech długie lata służy społeczeństwu stolicy i całego kraju. Na wszystkie smutki, niedziela na głównym, na oddech krótki, niedziela na głównym, na sytkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, na głównym, niedziela na niski wskaźnik Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni Niedziela na głównym, na splin, frustrację i oddech nierówny. Na głównym, niedziela, niedziela na głównym W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi Pociąg osobowy do Kutna odjeżdża z toru pierwszego przy B, powtarzam Oto najlepszy jest relaks Niedziela na głównym, na głównym, niedziela, niedziela na głównym, na głównym, niedziela, niedziela na głównym, na głównym, niedziela. We wtorek o świcie radziecka stacja automatyczna Wenus 9 rozpoczęła czwarte okrążenie wokół planety, zaś Wenus 10 po raz drugi mknęła wokół niej, próbując zgłębić tajemnice kryjące się za gęstą warstwą chmur w ośrodku kontroli lotów chwilę pełne napięcia rozpoczyna się kolejny seans łączności aparaty zainstalowane na stacjach przekazują rezultaty badań dokonanych metodą optyczną i radiospektrometryczną seans trwa It's just a silly face I'm going through And just because I call you up Don't get że jest pan lepszym gubernatorem niż aktorem. Trochę mnie to martwi, bo z kilku moich filmów jestem naprawdę dumny. Gubernator stanu Kalifornia, Ronald Reagan, ubiega się o republikańską nominację w wyborach prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. Może będę trochę zbyt obsesowy, ale to stwierdzenie padło z ust amerykańskiego dziennikarza w amerykańskiej telewizji. Ja doceniam pana osiągnięcia na stanowisku gubernatora, ale on powiedział, cytuję, jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że Amerykanie wybiorą na prezydenta człowieka, który grał razem z pewnym szympansem w filmie pod tytułem Czas spać, Bonzo. No cóż, to zabawne, ale powinien pan obejrzeć ten film. To była bardzo zabawna komedia, a poza tym odniosła sukces. Just stay this life. Margaret Thatcher jest pierwszą w historii kobietą, która stanęła na czele brytyjskiej partii konserwatywnej. Będę pracować z pokorą i oddaniem. Delegaci, szanowni goście, siódmy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczyna swoje obrady. Szanowni towarzysze delegaci, Partia Nasza jest sternikiem spraw narodu. Służba narodowi to nasz najwyższy obowiązek, a jego dobro to nasz naczelny cel. Red machine.